Tradycyjnie, zgodnie z tym, co czytaliśmy w podręcznikach, zboża o zimę no, powinniśmy siać we wrześniu, no, ale prawda jest taka, że czasem się nie zdąży ze zbiorem kukurydzy, czasem ta jesień jest bardzo długa i coraz więcej argumentów przemawia za tym, żeby jednak troszeczkę opóźnić sprawę. Jak bardzo, jak się Pan na to zapatruje? Jeżeli chodzi o opóźnione terminy siewu, to trzeba dobrać odpowiednią, odpowiednią odmianę, która bardzo mocno się krzewi. Norma wysiewu zdecydowanie niższa od niej, potrzebuje mniej, mniej wilgoci czy, czy, czy, czy dobowych no, te, temperatury i gdzie to zrobić? Nawet w listopadzie można siać pszenicę, którą, którą później na, na wiosnę ona zdąży skieł, skieł, skiełkować, puścić pierwsze liście. Później jeżeli zima jest dosyć łagodna, no coś ostatnie lata pokazują, że, że nieliczne tygodniowe czy, czy dwutygodniowe mrozy bez wiatru, wysmalanie potrafi zniszczyć uprawy, które były siane we wrześniu, bądź w, w listopadzie, no ale to są, to są no, te zimy zdarzają się coraz częściej, ale jeżeli mówimy o normalnych zimach, które są mroźne, ale z okrywą śnieżną, więc, więc te, te, te terminy siewu w listopadzie są możliwe I, i, i to na wiosnę wygląda całkiem ładnie, bo jeżeli pszenica, odmiana pszenicy ma bardzo wysoką możliwość krzewienia się i z, z jednego ziarka potrafią w, w wyskoczyć nawet 6 czy 7 kłosów, no to no to, to wygląda całkiem o wiele. No, Ale z drugiej strony możemy Zapomnieć wtedy o rozkrzywieniu na jesieni i konieczne jest dokrzywianie wiosną i to dosyć solidne, no bo zimę nam ta pszenica przetrwa w postaci szpilki. Tak, to wtedy jak, jak najszybciej jest możliwość wjechania z nawozem azotowym i, i, i jak najszybsze jej rozkrzewienie, czyli ruszenie weget, wegetacji. Czyli krótko mówiąc, nie boimy się opóźnionych siewów, ale tak jak Pan wspomniał, no, trzeba do tego dobrać odmianę. No, łatwo przewidzieć, że przede wszystkim ta odmiana ma trochę mniejsze wymagania cieplne, ale zarazem też odmiana z trochę lepszym wigorem podejrzewam. Jakie odmiany by Pan polecał? W naszej ofercie mamy dwie nowe odmiany, pierwszą to jest tonycz, która jest odmianą typu C, typowo paszową i zykwyt, która jest odmianą typu C o bardzo niskiej normie wysiewu, bardzo mocnym krzewieniu się wiosną i wtedy jak najlepiej można to, to, to, to jak najszybciej rzucić azotem na wiosnę I, i, i, i te odmiany naprawdę będą wyglądały solidnie. Ja mam doświadczenie nawet z miejscowości Czaple koło Rzeźna gdzie odmiana była siana w listopadzie. Pole wyglądało fatalnie. Przyzimowanie, przezimowanie tej odmiany że była spóźniona ilość rośni ilość, ilość na metrze kwadratowy nie była zadowalająca, to tak to, to, to, to, jakbyśmy sobie życzyli yy, wiosną spadł grad ale to było pole na którym była yy, w dużej części glina i na wiosnę stało tam rozlewiska, ale gospodarz rolnik, który, który wysiał to, to, to, tą odmianę, jak najszybciej tylko mógł, yy, wjechał z, z azotem, później oczywiście dbał o tą odmianę, bo to była testowa odmiana na, na w, w tym gospodarstwie i plon, który uzyskał w w tym roku 2018 to było 6,28 tony. No jak na taki splot wszystkich możliwych niekorzystnych zjawisk, no właściwie pech, to wyniki tak bardzo dobre. Tak, tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej bardzo dobry, bo, bo, bo ta, odmiana, ta odmiana jest typowo, typową, typową paszówką i, i, i MTZ w tym roku wynosi prawie 50 gram. Wspomniał Pan wcześniej o tym, że norma wysiewu y, może być wtedy obniżona. Bardzo niska norma wysiewu tej odmiany. O jakich y, ilościach rozmawiamy? Bo przecież większość rolników jak sieje własne ziarno, to wali 200 kg na hektar albo i więcej i w ogóle tego nie liczy. A w momencie, gdy kupujemy Kwalifikat, ziarno pewniejsze, tak? O zbadanej sile kiełkowania możemy jego siać mniej, ale jak bardzo mniej? To to jest w granicach około 30-35-40% mniej niż, niż własnego materiału, które, które gospodarstwo jest w stanie sobie samo wytworzyć.